Wibracja 51 sny na jawie. Kiedy chodziłem do szkoły, byłem znany z bujania w obłokach. Potrafiłem godzinami gapić się w przestrzeń, czego oczywiście nie popierali moi nauczyciele. Dla wszystkich dookoła było oczywiste, że leniuchuję i nic nie robię, a ja świetnie się bawiłem w moim wewnętrznym świecie. Do dzisiaj wymyślam niesamowite podróże. Często nawet z otwartymi oczami nie dostrzegam, co się dzieje tuż przed moim nosem, ponieważ przeżywam akurat jedną z moich wewnętrznych przygód. Wierzę, że takie sny na jawie są kluczem do rozbudzenia i rozwoju wewnętrznego widzenia pozazmysłowego. Kiedy marzysz w ten sposób, sprawiasz, że otwiera się twoje trzecie oko. Jest to przestrzeń w twojej anatomii energetycznej, dzięki której możesz połączyć się z niebem. Aniołami, przewodnikami, a nawet swoją zdolnością manifestacji. Jeżeli w dzieciństwie krzyczano na ciebie za takie bujanie w obłokach, podczas gdy powinieneś był uważać, teraz najprawdopodobniej czujesz, że jest to coś złego lub zupełna strata czasu. Czas jednak zrozumieć, że to cud. Sen na jawie to potężne narzędzie, które pozwala ci wkroczyć na najgłębsze poziomy twojej świadomości. Wzmocnić je i objawić w twojej codzienności. Twój umysł jest zdolny do tworzenia cudów. Pamiętaj, że cud jest zmianą postrzegania. Jest umiejętnością myślenia o najlepszym możliwym rozwoju sytuacji zamiast planowania porażki. Cud to chwila, kiedy podczas kłótni wyobrażasz sobie światło otaczające drugą osobę, zamiast chęci walnięcia jej w nos. Ty też potrafisz tworzyć takie cuda. Jesteś ich warty. Zrób to teraz. Wibracja na dziś. Dzisiejsza lekcja pomoże ci zagłębić się w marzenia. Znajdź wolną chwilę i udaj się w podróż. Możesz zamknąć oczy. Możesz zadedykować swoje marzenia innym i wyobrazić sobie wszystkie bliskie ci osoby otoczone opieką anioła. Wyobraź sobie, jak uprawiasz ulubiony sport. Możesz też ponownie przeżyć wydarzenia z dzieciństwa lub pomyśleć o swoim hobby. To, na co się zdecydujesz, powinno cię ożywić. Przejrzyste marzenia rozjaśnią również twoje zdolności wizualizacji wewnętrznej. Przedstawię ci teraz intencję, która ułatwi ci pracę dzięki usunięciu wszystkich czynników blokujących swobodne sny na jawie. Mam duchowe prawo do marzeń. Mam prawo tworzyć doświadczenia w myślach. Mój umysł jest medium cudów i dziś pomagamy mu się wyrazić. W moich marzeniach jestem wypełniony bezgranicznym potencjałem. Całe moje życie jest wolne. Marzenia na jawie wspomagają ekspresję mojego widzenia wewnętrznego. Jestem marzycielem i świetnie się z tym czuję. Podziel się wibracją, dzięki snom na jawie wzmacniam moje połączenie z cudami.